Autopromocja. Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Służby są w gotowości, zapewnia i ja, a to wszystko w reakcji na nowe pogodowe alerty. Od zachodu nadciągną intensywne opady deszczu. Ulewy i burze mają się dawać we znaki nie tylko dziś, ale też jutro miejscami spadnie do 60-70 litrów wody na metr kwadratowy, ostrzegają synoptycy. Alert obejmuje województwa wzdłuż zachodniej granicy kraju, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka. Służby podległy MSWiA są w pełnej gotowości do podjęcia ewentualnych działań w związku z możliwymi opadami deszczu w województwie przede wszystkim dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim czy zachodnio zachodniopomorskim. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o 9 zacznie się narada służb z resortem MSWiA i wojewodami właśnie w związku z pogodowymi zagrożeniami na najbliższe godziny. Było ich tylko półtora tysiąca, ale przez blisko miesiąc walczyli o wolność z liczniejszym i znacznie lepiej uzbrojonym wrogiem. Mowa o bohaterach Żydowskiej Organizacji Bojowej. Dziś 83. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Ostatecznie zrównanym przez Niemców z ziemią. Tysiące Żydów zginęły, tysiące trafiły z Warszawy do obozów zagłady. Dziś stolica upamiętnia ich już tradycyjnie akcją żółtych żonkili. Mówi jedna z wolontariuszek, Karolina Krzyżanowska. Człownie obcekrawcy są zawsze zainteresowani tym dniem. Oczywiście na początku nie wiedzą o co chodzi, ale wolontariusze, kiedy opowiadają o tym, co się wydarzyło 19 kwietnia, to z ogromną przyjemnością. Biorą nas Inicjatywa zrodziła się w Muzeum POLIN, ale jego wicedyrektorka Łucja Koch zaznacza, że zaczęło się od gestów wobec ostatniego przywódcy powstania. Marek Edelman co roku dostawał anonimowe żółte kwiaty, opowiedział o tym Hannie Kral i to zainspirowało zespół Muzeum do stworzenia tego papierowego żonkila. W tym roku w Warszawie wręczony ma być 3 milionowy żółty żonkil. W dzisiejszych obchodach rocznicy największego zrywu Żydów w czasie II wojny światowej weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, zapowiada Wojciech Kolarski, minister z prezydenckiej kancelarii. Prezydent złoży kwiaty w otoczeniu karcerzy, młodych ludzi i, i weteranów. Obecność prezydenta jest wyrazem szacunku dla tych, którzy podjęli walkę w chwili wolności. A dziś na antenie radiowej jedynki szczególna audycja, wywiad rzeka, rozmowa z Krystyną Budnicką, ocalałą z getta warszawskiego. To przejmująca historia o 11-letniej dziewczynce i jej rodzinie, która przeżyła piekło. Zapraszamy od 21. Najpierw o godzinie 11 msze celebrowane w warszawskich katedrach, potem spotkanie na Placu Zamkowym i Marsz Życia ulicami warszawskiej Starówki. Jak podkreśla w nagraniu metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, to także okazja do podkreślenia ważnego dla Polaków wydarzenia w naszej historii sprzed 1060 lat. Moi kochani, mam nadzieję, że cieszycie się radością z martwych wstania, triumfem życia nad śmiercią. Wiosna kwitnąca też o tym zwycięstwie życia nam opowiada, a ja Was chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na kolejny Marsz Życia. Jego hasło wiara i wierność, a związany jest z rocznicą Okrągłą Chrztu Polski. Marsz zakończy się na Placu Zamkowym, gdzie zaplanowano koncert i piknik rodzinny. To są aktualności jedynki. Niedziela to ostatni dzień wyjątkowego festiwalu muzycznego Złote Kierpce w Zakopanem. Dziś zmagać będą się polskie i słowackie młodzieżowe zespoły regionalne. Nie zabraknie góralskiej muzyki i lokalnych obrzędów. Zapewnia Katarzyna Stachoń Tylka z Urzędu Miasta w Zakopanem. Uwidzimy różne zabawy, a i trochę obrzędowości będzie, bo będą też programy o zielonych świątkach, jak to się ryktowało, bo trzeba było przyryktować fakły, te watry, no i w doma co dzieci dawniej robiły. Z reguły się bawiły, a te starsze zaśpilnowały pilnowały na no a ojców nie było fałpie, no to co się też mogło dziać. Impreza zakończy się około 16:00 rozdaniem nagród. 100 lat i jeden dzień ma już Polskie Radio. Wchodzimy właśnie w drugie stulecie, a to pierwsze świętowaliśmy z Państwem przez cały ten tydzień, m.in. audycjami na żywo z Krakowa, Sopotu, Kasprowego Wierchu i Dworca Centralnego. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher podkreśla, radiowa jedynka to nie tylko bagaż doświadczeń i bogate archiwa, to także opowieść o nowoczesności. Jesteśmy w internecie, na platformach streamingowych, jesteśmy na stronach internetowych, w mediach społecznościowych. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są nasi słuchacze. Piszemy, zapisujemy nową kartę historii, tworzymy nową historię Polskiego Radia. Radia otwartego, wiarygodnego, dostępnego. Radia dla wszystkich. Przypomnę przełomową dla Polskiego Radia datę 18 kwietnia 1926 roku. Wtedy o 17 rozpoczęła się regularna transmisja programu.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 W dzień zachmurzenie całkowite na zachodzie. W pozostałych regionach też sporo chmur, trochę przejaśnień, ale będzie też padał deszcz, a bez opadów dziś tylko miejscami na wschodzie. Jak słyszeliśmy najwięcej deszczu na zachodzie, tu lokalne ulewy i burze i te intensywne opady mogą utrzymać się do poniedziałku. To dość ciepły dzień, 11 stopni na Suwalszczyźnie, 13 na Pomorzu, około 16 w centrum i nawet 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Polskie Radio Autopromocja Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć. Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16:00 w jedynce. To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam. Karolina Korwin-Piotrowska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej. Program pierwszy Polskiego Radia, przed mikrofonem Jolanta Kossakowska. Dzień dobry. W ten wiosenny, niedzielny poranek chcę Państwa zaprosić na festiwal, na którym królują tańce tradycyjne we wszystkich odmianach, ale absolutne pierwszeństwo mają na nim Mazurki. Już w środę, 22 kwietnia, rozpocznie się w Warszawie festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Prawdziwa uczta dla tych, którzy lubią potańczyć, pograć, ale i zasłuchać się w muzykę tradycyjną. Przed nami koncerty, warsztaty, okazje do spotkań. Możemy już teraz zacząć się zanurzać po kolana w niebie, jak to śpiewa Janusz Prusinowski, jeden z organizatorów i pomysłodawców Wszystkich Mazurków Świata. Byłem ja, byłem ja po kolana w niebie, ale się wróciłem dziewczyno do ciebie. Się wróciłem, dziewczyno do ciebie. Byłem ja, byłem ja po kolana w niebie, ale się wróciłem, dziewczyno do ciebie. To było trio Janusza Prusinowskiego, czyli osoby odpowiedzialne za festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Program tegorocznego festiwalu jest jak zwykle bogaty i różnorodny. Warsztaty z mistrzami gry na instrumentach, tańca i śpiewu tradycyjnego rozpoczną się już od środy w warszawskim Centrum Promocji Kultury Praga Południe. Czeka nas koncert finalistów konkursu Stara Tradycja, spotkania w klubie festiwalowym, Dużo muzyki z Polesia i z krajów nadbałtyckich. Ponadto, jak co roku, targowisko instrumentów i małe mazurki. Właśnie o tej części festiwalu, jak też o wielkanocnej potańcówce, będącej przed smakiem festiwalu, rozmawiałam w lany poniedziałek z Kają Prusinowską. Dzisiaj po raz osiemnasty na Bielanach pod gościnnymi skrzydłami wielu bielańskich aniołów odbywają się tutaj niesamowite rzeczy, bo najpierw jest msza, na której często pojawiają się muzykanci. Dzisiaj grała dla nas orkiestra Denta z Zaburza, a zaraz pomszy na wszystkich gości czeka muzyka taneczna i tak jest od lat 18. W tym roku grali dla nas gracze z Łęgu, Łęgu czyli łąki, muzykę wielkopolską w starodawnej w składzie na skrzypce dudy i bęben. Ta muzyka była przeplatana z muzyką taneczną graną przez orkiestrę Denton z Zaburza. No i jest to rzeczywiście tradycja, która bardzo wiele osób cieszy. Duża osób mówi, że czeka na ten moment. To, co jeszcze dodatkowo towarzyszy świętowaniu, to jest stół ze słodkościami, czyli z mazurkami, które można zjeść. I to było właśnie coś, co kiedyś, dawno, dawno temu po prostu zainspirowało nas, natchnęło do tego, żeby stworzyć przestrzeń specjalną, mazurkową, wielkanocną, w czasie której będzie można dzielić się ze sobą tańcem, tym co na stole. A także doświadczać mazurków we wszystkich możliwych postaciach, bo nie tylko tych słodkich, ale także tych tańczonych i słuchanych. W międzyczasie, w czasie tych 18 lat grano mazurki Chopina i w dawnych, i w nowoczesnych odsłonach, no ale pojawiło się też bardzo dużo różnych zespołów tanecznych. A w podziemiach pojawił się bardzo miły obyczaj śpiewania pieśni wielkanocnych i wiosennych z tych regionów, gdzie te pieśni jeszcze do tej pory żyją. Te lasy, zieleń i siła przyrody na wiosnę naprawdę mogły tutaj dla nas zagrać i zaśpiewać. Ważną częścią dużych mazurków są małe mazurki. Małe mazurki mają swoją specjalną przestrzeń wiosenną na targowisku instrumentów. Kto jeszcze na targowisku nie był, to proszę, żeby sobie wyobraził taki starodawny targ, taką właściwie przestrzeń jak z Tysiąca Jednej Nocy. Mnóstwo przeróżnych instrumentów z całej Polski, z Europy i ze świata, starych i nowych. Wszystko to w bardzo, bardzo klimatycznym budynku, po którego bokach są takie malutkie salki. Każda z tych sal mieści specjalną przestrzeń w czasie tego festiwalowego zamieszania. W tym roku zatytułowaliśmy Małe Mazurki daleko czy blisko, ponieważ chcielibyśmy zastanowić się z naszymi odbiorcami, co jest tym, co jest dla kogoś bardzo, bardzo dalekie, a co jest tym, co jest bliskie? Przecież dla malutkiego człowieka podwórko to jest świat bardzo, bardzo daleki. Żeby zawędrować na podwórko na małych nóżkach, to naprawdę wybiera się taki mały człowiek na porządną wyprawę. I my chcemy właśnie do takiego świata podróży dalekich i bliskich zaprosić całe rodziny. Zaczynamy muzyczną rozgrzewką o godzinie 11. Będzie nam przygrywać rodzinna kapela Kasi Andrzejowskiej, a jej dzieci Franek i Marysia to są właśnie takie stworzenia, które ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy raczkowały, a teraz są to już dorośli ludzie, którzy prowadzą wspaniałe zajęcia dla małych ludzi. Zaraz po nich wystąpi kapela z Warszawy, na winklu spółka, a specjalnymi gośćmi będą laureaci konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, czyli kapela Kosmiczne Jabłuszko. Później przenosimy się w prawdziwą zamorską podróż na estońską wyspę Ruchnu. W programie, który nazywa się Morskie Echa, wystąpią Karolina Krejntal, grająca na skrzypcach i śpiewająca, Lee Taul, grająca także na skrzypcach, Leanne Barbo, a baśnie będzie opowiadała Kairi Leivo. I zaraz po nich zapraszamy na przedstawienie teatru Małe Mi. Spektakl Kalosze Szczęścia to jest bajka, którą napisała Kasia Jackowska-Eneumo. Później znowu przeniesiemy się tak, jakby troszeczkę bliżej, po Namazowsze. Poszukamy zabaw wiosennych, a pomoże nam w tym kapela Niwińskich z Mazowsza Leśnego i Maria Siwiec. Przyjadą do nas dziewczyny z Wilna, poprowadzą nas przez świat zabaw litewskich, a na sam koniec Witek Vargas przygotował dla nas trąby faraońskie. To jest historia o muzykalnym hydrauliku, który wskrzesił faraona. Kaja Prusinowska wspomniała o targowisku instrumentów, czyli bardzo ważnej części festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Jeśli kogoś zaintrygował ten barwny opis, to z pewnością powinien zajrzeć w sobotę do fortecy w warszawskim Parku Trałutta. Targowisko instrumentów stwarza okazję do spotkań z twórcami instrumentów tradycyjnych i w ogóle z miłośnikami muzyki tradycyjnej. O tym, jak się ta przygoda zaczynała i jak idea targowiska instrumentów rozkwita do dziś, opowiedział jego pomysłodawca Piotr Piszczatowski. Jeszcze 15-16 lat temu, kiedy targowisko instrumentów było w powijakach, wydawało się, że na pierwsze spotkania do nas przyjedzie może trzy osoby, pięć osób i rzeczywiście nasza niewiedza była ogromna, taka jak niewiedza w całej Polsce. Ten sekret, że mamy jedno z najliczniejszych i jedno z najwspanialszych środowisk twórców instrumentów w Europie dopiero musiał wyjść na wierzch. I rok, dwa, trzy spotkań i proszę bardzo, mamy spotkanie na 100-120 twórców instrumentów niezwykle utalentowanych, fascynatów z wyobraźnią, z wrażliwością, którzy łączą głęboką wiedzę o tradycji i o tym, co przychodzi do nas z przeszłości, ze swoją wrażliwością i patrzeniem w przyszłość. Także targowisko instrumentów stało się takim tyglem, w którym wyobraźnia ludzka, fantazja, talenty i miłość do wszystkiego co piękne gotuje się jak najpyszniejsza na świecie zupa. Gdzie w tym roku będzie się odbywało targowisko? Forteca Kręglickich tuż przy warszawskiej Starówce. A twórcy przyjadą z całej Polski i co niezwykle mnie cieszy, właściwie z całej Europy. Mamy hasło festiwalu wszystkie Mazurki świata Unia Bałtycka i z tegoż to powodu przyjadą do nas Szwedzi z harpami takimi bardzo specjalnymi skrzypcami, z klawiszami. Przyjadą do nas goście z krajów bałtyckich, więc przywiozą kankles. Będzie też Jochiko, jakkolwiek egzotycznie by to nie brzmiało, instrumenty są niebywałej urody. A z Polski i tym. I liry korbowe, i skrzypce, i bębny, i barabany, i akordeony, harmonie ręczne, pedałowe i klawesyny, a z gór fujarki. A jak fujarki to i dudy, a jak fujarki to i fujarki wielkopostne, czyli takie fujarki, na których nie uświadczycie państwo otworów do skracania dźwięków. Gra się przedęciami. Gwistki, gwistki gliniane, gwistki drewniane. Dla każdego coś małego, rzeczywiście, jeżeli przyjdziecie do nas z dziećmi, to bierzcie wielkie torby. A jeżeli przyjdziecie bez dzieciaków, to też wielkie torby bierzcie, bo instrumenty bywają ogromnych rozmiarów, no i z całej Europy. Idea ta jarmarku, to przede wszystkim spotkanie, prawda? Ja to nazywam nawet karnawałem. Od średniowiecza w całej Europie i na świecie właściwie była wielka tradycja ekstatycznych świąt, ogromnej radości, spotkania międzyludzkiego i wydaje mi się, że dbanie o karnawał, uczestnictwo w karnawale jest dzisiaj nam ogromnie potrzebne. Naokoło sprawy ciężkie. Za granicami dzieją się sytuacje niepokojące, serce i umy, więc taka sytuacja, kiedy zjeżdżają się ludzie z kilkunastu krajów i chcą się dzielić od serca swoim kunsztem, tym co wyprodukowali, w tym co zrobili własnymi rękoma, tym co dziadowie i pradziadowie im przekazali w pamięci oraz wszystkim co im serce i umysł podyktowało, aby na bazie tradycji stworzyli nowego, wydaje mi się we współczesności bardzo, bardzo potrzebna. To jest esencja. Wspólne spotkanie i takie inspiracje radością i fantazją, żeby dalej iść w ten świat z większą ufnością i radością. Ciekawa jestem, czy takie góralskie trąbity będzie można znaleźć na sobotnim targowisku instrumentów. Do udziału w tym barwnym wydarzeniu zachęcał jego pomysłodawca Piotr Piszczatowski. Do rozmów z organizatorami festiwalu Wszystkie Mazurki Świata jeszcze wrócimy, ale teraz zajrzyjmy na chwilę w fascynujący świat hagiografii i poznajmy niezwykłą osobę. Jego imię już ma wskazywać, że można na nim polegać. Wierzyn, znany też z imienia Expedit. To bohater najnowszego odcinka cyklu Ciemiński i Wszyscy Święci. To święty od spraw pierwszej potrzeby i ostatniego ratunku, którego o pomoc można prosić we wszystkich sytuacjach spod znaku nacito. już asap. O nim w dniu jego wspomnienia, czyli 19 kwietnia, opowiada historyk sztuki i etnograf Łukasz Ciemiński. Z krajną hipokryzją, Wykaże się ten, który twierdzi, że nigdy nie działał na ostatnią chwilę i nie zna na sobie paraliżującego oddechu sytuacji, w których deadline oznacza to, co oznacza dosłownie. Istnieje jednak pocieszenie w owej sytuacji, a nawet ewangeliczna opowieść o robotnikach 11 godziny, którzy choć przyszli w ostatnim możliwym momencie, otrzymali godziwą zapłatę. Całe szczęście ciężko westchną wszelkie wolne zawody i niebieskie ptaki, gdy usłyszą korporacyjną komendę ASAP. A teraz, a najlepiej na wczoraj. Niezawodna okazać się może tutaj pomoc świętego pierwszej potrzeby i ostatniego ratunku, do którego wzdychają wszyscy kolokwialnie mówiąc długimi ogonami. Przede wszystkim studenci, a nawet hakerzy, którzy w obliczu odmówienia im patronatu naszego świętego zagrozili blokadą watykańskich serwerów. Mowa o świętym ekspedycie. Wczesnochrześcijańskim męczenniku, który na nowo przypomniał o sobie światu w 1781 roku. Przy translokacji grobów z jednego z paryskich cmentarzy, robotnicy wykopali skrzynię, na której widniało napis EXPEDITE i uznali, że na nowe miejsce skrzynię należy dostarczyć w trybie natychmiastowym. Zapewne to tylko legenda, ale jasno obrazuje, że EXPEDITUS to już nie tylko etymologicznie, ale i hagiograficznie szybki, zwinny i co najważniejsze, nie opieszały w działaniu święty. Pierwotnie w Polsce zwano go Świętym Wierzynem czyli takim, na którym polegać można, jak na sprawdzonym druchu, zawierzając mu wszystkie sprawy, które wykonane powinny być na cito, a jednak nie są. Zresztą pieśń nieustalonego autorstwa i pobożności rewiowej w wyrazie zdaje się nie poprzestawać jedynie na kwestii terminowości wykonywanych zleceń, bo przecież gdy zdrowie chciałbyś mieć, ochronę podczas burz, egzamin jakiś zdać, zaliczyć sesję znów, gdy chciałbyś sprzedać dom i w sądzie wygrać dziś, w teatrze z rolą swą, wystąpić z wielkim bis. Gdy znowu pada deszcz i niebo smuci się, Pracować nie chcesz móc, a nawet pić i jeść, Gdy pod stopami jest przeszkody wielki próg, Nie czekaj, biegnij wręcz do ekspedyta nóg. Gdy wszystko złości cię i idzie jakby w spak, Nie możesz skupić się, masz wielki natchnień brak, Gdy łzy wylewać chcesz, miłości szukasz wciąż, To głowę podnieś wzwyż i ekspedyta proś. Kult świętego ekspedyta jest niezwykle żywy, Patronat rozległy, a historyczne pewniki nader skromne. Martyrologium Hieronymianum, będące najstarszym spisem chrześcijańskich męczenników kościoła łacińskiego, w dniu 19 kwietnia wspomina o męczeństwie ekspedyta i jego pięciu towarzyszy, które dokonać się miało za rządów Dioklecjana w 303 roku w Melitene we wschodniej Anatolii, w dzisiejszej Turcji. Badacze starożytności chrześcijańskiej są skłonni za Hippolitem Deleje przyznawać, że imię świętego jest błędnie odczytanym imieniem Elpidius, a pojawiające się w tekstach Expediti to nazwa lekko zbrojnej formacji wojskowej z czasów późnego cesarstwa. Jakkolwiek miałby nasz męczennik na imię, ważne, że wykazuje się skutecznością działania, a czego nie przekazały źródła historyczne, to dopowiedziała legenda karmiona pobożną wyobraźnią. I tak, Expedyt urodził się w Armenii, Miał być rzymskim setnikiem i dowódcą bohaterskiego XIII Legionu Fulminante, piorunujących. Zapewne z tego względu przyzywa się ekspedyta wespół z Donatem w tradycji ludowej krajów niemieckojęzycznych, jako szczególnego patrona chroniącego domostwa i ludzi podczas burz. Składać się miał ów Legion z chrześcijańskich żołnierzy, których modlitwa oślepiła gromami z jasnego nieba wrogów w trakcie bitwy Marka Aureliusza z Markomanami. I choć ekspedyt znał chrześcijańską prawdę, podobnie jak Konstantyn Wielki, odkładał czas ostatecznego nawrócenia i przyjęcia chrztu. I kiedy bliski już był podjęcia decyzji, którą odwlekał, pojawił się nagle przy nim czarny kruk, który swoim krakaniem kras, kras, kras, jutro, jutro, jutro, przyćmiewał zdolność trzeźwego myślenia ekspedyta. Mężny wojownik tupnął zdecydowanie nogą, rozdeptując ptaszysko i po trzykroć zawołał chodzie, chodzie. chodje, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Zyskując nie tylko wyjątkowe atrybuty w ikonografii, ale i radę dla wszystkich czcicieli, by dzisiaj wykonywali to, co mieliby zrobić jutro. No i skuteczną zresztą, co po kulcie i popularności świętego widać. Związki imienia ze spedycją nakazują czcić go we Włoszech i Francji jako patrona korzystnych transakcji handlowych i szybkich dostaw, a także podróżujących, którzy podobnie jak i towary docierają dzięki niemu na czas, na miejsce, na pewno. W krajach niemieckojęzycznych, w których kult męczennika ożywił się w XVIII wieku, pod wieloma wizerunkami świętego widnieją inskrypcje patron tych, którzy z powodzeniem chcą prowadzić swoje sklepy. W podobnym duchu szerzy się kult naszego patrona na Sycylii, gdzie pod koniec XIX wieku urządzano widowiskowe uroczystości ku czci świętego, którym towarzyszyło nabożeństwo 40-godzinne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, z nocnymi fajerwerkami i efektami pirotechnicznymi. No, jesteśmy przecież na Sycylii. Szczególnie osobliwym jawi się oblicze kultu ekspedyta na reunią. Wszystkie kaplice tego popularnego tam świętego, a jest ich ponad 350, pomalowane są na kolor czerwony. Ponadto czczą go i społeczności niechrześcijańskie. I tak Hindusi z wyspy uważają świętego ekspedyta za wcielenie Wisznu. Mieszkańcy Madagaskaru widzą w świętym czarownika posiadającego moc czynienia dobra i zła w równym stopniu. Aby go obłaskawić i zyskać jego przychylność powszechnie ofiarowuje mu się płonące świece. Co odważniejsi czarownicy odcinają głowy posągom świętego, by pozyskać jego czarnoksięską moc. Zdobyte w wyniku tej dekapitacji głowy używane są później w magicznych obrzędach. Od czasów rewolucji nikaraguańskiej w 1979 roku matki żołnierzy z tego kraju oddają cześć świętemu żołnierzowi jako opiekunowi ich synów służących w wojsku, rokrocznie składając kwiaty i świece przed figurą świętego w dniu liturgicznego wspomnienia. W Polsce święty wierzyn jest bardziej świętym miejskim niż wiejskim. No nic w tym dziwnego, skoro jego kult pojawił się dopiero pod koniec XIX wieku, a upowszechnił w dwudziestoleciu międzywojennym. A więc w czasie, gdy kultura ludowa przechodziła swoje znaczące transformacje. Żaden z polskich czcicieli Świętego Ekspedyta z pewnością nie śpiewał w tym okresie z uśmiechem jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary. Do popularyzacji kultu, szczególnie w Wielkopolsce, ale i w Warszawie, przyczyniła się... Wydana przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha w 1921 roku, książeczka autorstwa Seweryna Sariusza Zaleskiego. Patron czasu, święty wierzyn, żołnierz i wódz, po łacinie święty ekspedyt. Rozważania życiowe oraz triduum, czyli skrócona nowenna trzydniowa. Odtąd figury patrona 11 godziny poczęły pojawiać się w kościołach, a na straganach odpustowych mnożyć zaczęły się niewielkie cynkalowe figurki świętego i obrazki wydawane w oparciu o chromolitografię zaprojektowaną przez piewce o ludrukowej świętości Fridolina Leibera. Przyjęty przez niego model obrazowania zgodny był z najpopularniejszą ikonografią świętego, która ukazywała go jako rosłego młodzieńca w stroju rzymskiego legionisty, rozdeptującego nogą kruka, z którego dzioba rozwija się zwój z napisem kras. Przeciwwagą dla niego jest wzniesiony w geście zwycięstwa krzyż, na którym widnieje zawołanie Chodzie. Na starszych przedstawieniach jawił się on jako dojrzały mężczyzna z brodą, a zamiast krzyża ukazywał wiernym czcicielom zegarek. Nic w tym dziwnego. Skoro chodzi w tym kulcie o wagę czasu i ostatnią, czyli jedenastą godzinę. Święty Ekspedyt, znany w Polsce jako Święty Wierzyn, dziś w cyklu Ciemiński i Wszyscy Święci. Wszystkie odcinki cyklu w rozszerzonej wersji audio znajdą Państwo na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Kiermasz pod kogutkiem Wracamy teraz do głównego tematu dzisiejszej audycji. 16 lat przygody mazurkowej, która zaczęła się od ciekawości i od miłości do muzyki wiejskiej, a zaowocowała festiwalem Wszystkie Mazurki Świata, który przerósł marzenia jego twórców. O początki festiwalu i o kierunki jego rozwoju zapytałam inicjatora mazurków Janusza Prusinowskiego. Wszystkie mazurki świata. Jakie były początki? Były początki i prapoczątki. Wraz z wąskim wtedy bardzo gronem my się w muzyce wiejskiej zakochaliśmy. To były lata 90. Nikt nam nie powiedział, że taka muzyka w Polsce istnieje. Jak się przy tym zachować? Gdzie początek jest i gdzie koniec frazy? Jak to wszystko działa? Dopiero jak okazało się, że do tego się tańczy i że taniec to układa w proste, zborne frazy, i że do tego się śpiewa. I zaczęło to się układać w większy system. Jeździliśmy po śladach Andrzeja Bieńkowskiego do wiejskich skrzypków i uczyliśmy się grać. Mazurki to po pierwsze nasze takie osobiste doświadczenie, że to się da grać i że to jest wspaniała muzyka i że to się wtedy zdarza, kiedy jest duża grupa i ludzie tańczą i nagle wszystko staje się proste, to co było trudne. To się nie nadaje za bardzo na takie koncerty, sceny, bo jak tego dłużej słuchać, skoro to jest muzyka do tańca. Najpierw powstał dom tańca, z którym w zeszłym roku obchodziliśmy 30-lecie i potem wymyśliliśmy, że zrobimy taki festiwal, w którym będzie dużo tańca, w którym gwiazdami będą wiejscy muzykanci, śpiewaczki, tancerze, ale gdzie będą się spotykały różne też gatunki muzyczne, nie będzie takiego getta, że to tylko tak a inaczej nie można. Odkrywaliśmy kolejne związki muzyki świata, na przykład z muzyką Polski. Nie wiedzieliśmy, że we Francji czy w Portugalii gra się po prostu mazurki. Szwecja cała Tańczy Polska. To nie znaczy Polka im się przejęzyczyło, tylko że to jest polsk tans, taniec polski. Z tego samego korzenia tradycja. Zapraszacie naszych sąsiadów z Ukrainy, z Litwy. Ta Szwecja wydaje się trochę nieoczywista, czyli jednak są połączenia. W 2010 roku była grupa szwedzka, nie bardzo duża, ale była. Grali do tańca swoją Polskę, a w 2013 przyjechała cała wyższa uczelnia Muzyczna w Wydział Muzyki Tradycyjnej ze Sztokholmu. Przez cały festiwal chodzili na warsztaty, grali z Janem Kmitą, z Piotrem Gacą, z Janem Gacą, uczyli się oberków. Znaleźli tutaj to, o czym ich nauczyciele im tylko mogli opowiedzieć. Ta historia z XV, XVI, XVII wieku, nawet XVIII, kiedy Rzeczpospolita była takim centrum kulturalnym, była moda na Polskę, ona do tej pory do nas wraca w najróżniejszy sposób. Będąc w Szwecji miałem w rękach taki notes, notebook, w którym muzykanci zapisywali pod koniec życia swoje ulubione melodie. Po prostu bierze się taki, jest tam sygnowany 1713 na przykład. Otwiera się i jest ręcznym pismem. Polska taka, albo polones taki, albo polski. Była ogromna na to moda i do tej pory to tam trwa. Więc to spotkanie wokół Bałtyku, Unia Bałtycka trwa. Jeśli Unia Bałtycka to koncert piątkowy na wszystkich mazurkach świata. Tradycją koncertów piątkowych jest, że to są koncerty międzynarodowe z cyklu Mazurki Świata albo Wszystkie Mazurki Świata. I ta Unia Bałtycka tutaj idealnie trafia w piątkowy koncert. Nie zmieszczą tam się wszystkie możliwe nacje mieszkające wokół Bałtyku ale będzie poważna reprezentacja szwedzka. Przyjedzie taki kawałek domu tańca z Malmö, Starosten Spellman's Lack. Grupa skrzypków. Ich tam jest piętnaścioro. Zazwyczaj to grał jeden skrzypek do tańca. Natomiast jak ich jest więcej i grają razem, to to jest wspaniałe. Zabrzmi też instrument szwedzki Nickel harpa. Zagra na niej Markus Svensson i David Eriksson. Przybędzie z Norwegii synowe bo klasen która śpiewa do tańca. Te melodie, które normalnie brzmiałyby na skrzypcach albo na hardangę fiddle są zaśpiewane głosem i da się do tego tańczyć. Jest to wspaniałe I jeden ze stałych wątków Mazurków to są pieśni do tańca, czyli sytuacje, kiedy ludzie po prostu nie mieli żadnych instrumentów, a i tak dało się do śpiewu tańczyć. Sam i ruwari to, dullararud i rulli dejo. to, da, i du, do, Dary do da odej, ja handara do lunato do lala do będzie z Litwy zespół Opka. Litwa jest bardzo szczególną krainą pieśni tą starość kultury śpiewaczej tam słychać. Oprócz Sutartinia zabrzmią pewnie też pieśni różnego rodzaju. Będzie grupa ze Stonii Ruchnu, muzyk, historię, opowieści i pieśni. Zebrali muzykę z Wyspy Ruchnu, które to historii będzie opowiadała opowiadaczka, a kapela będzie grała w tym czasie do tańca. Awangardowe podejście. W klubie festiwalowym, piątkowym to się sprawdzi. Będą też z Polski zespoły. Bogusława Drzewiecka z kapelą Łódzkiego Domu Tańca jest jedną z takich najwybitniejszych śpiewaczek łowickich. Była kiedyś u nas częścią też koncertu Wesele Boryny. Będzie najstarszy skrzypek z Łowickiego, czyli Jan Szymański. W dialogu do tej Szwecji my mamy nasze kujawiaki, mamy nasze chodzone, powolniaki, wiwaty, a nawet polki raz z Rzeszowskiego. Szukamy tutaj połączenia nie tylko na poziomie melodii, nie tylko na poziomie frazy muzycznej, ale na poziomie tańca. Polskę tańczy się w specjalny sposób i ten rodzaj tańca okazuje się, że również u nas funkcjonuje. Okazuje się, że to nie tylko chodzonym można tańczyć te wolniejsze melodie, ale tak się okręcać, jak oni to robią. Z polskich tancerzy będzie Piotr Gorzelski, Grzegorz Ajdacki, Dominik Wultański. Szwedzkie tańce przewodzić im będzie Klara Anderson. W tym koncercie jeszcze zagrała mój zespół. Klub festiwalowy otworzy Memento Mori Dance Club, męski zespół śpiewaczo-instrumentalny, który gra do tańca melodie pieśni religijnych. Historia jest taka, że te melodie pieśni religijnych wcześniej były melodiami tańców i w XVII-XVIII wieku, jak powstawały kolejne teksty pieśni, to autorzy pisali zaśpiewajcie na melodię taką albo na jeszcze jakąś inną, która będzie pasowała. I nagle dolepione do tych pieśni, często pieśni żałobnych, często pieśni bardzo głębokich i poważnych, melodie okazują się być starymi, dobrymi polonezami chodzonymi, a czasami kujawiakami, więc taka myśl, żeby i zaśpiewać i zagrać do tańca, która jest ideą tego zespołu, Memento Mori, już była raz albo dwa razy na Mazurkach sprawdzona. Był taki moment, kiedy oni w czasie żałoby otwierali noc tańca i wszystko się zgadzało nagle. Janusz Prusinowski opowiadał o gwiazdach tegorocznego festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Padła też intrygująca nazwa Memento Mori Dance Club. Zespół ten wydał w tym roku album zatytułowany Tańce Zaduszne. I właśnie z tej płyty posłuchamy teraz utworu pod tytułem Niech nam monarchowie miasta swe budują. Niech monarchowie miasta swe budują Niech je murami zewszą to pasują śmierci mury i parkany I mocne ściany To był zespół Memento Mori Dance Club. Nie sposób dziś w audycji opowiedzieć o wszystkich wydarzeniach festiwalu Wszystkie Mazurki Świata i wymienić wszystkich artystów, którzy wystąpią w przyszłym tygodniu w ramach festiwalu. Dlatego odsyłam Państwa na stronę internetową www.festiwalmazurki.pl. Jest takie wydarzenie, które dla wielu osób stanowi moment kulminacyjny. To Sobotnia Noc Tańca. O nią właśnie zapytałam Janusza Prusinowskiego. Będzie oczywiście noc tańca na której wystąpi wielu wykonawców. Ja się zastanawiam, jaki klucz jest doboru tych wykonawców. Po pierwsze staramy się naszych gości, którzy przyjechali na festiwal, wykorzystać do cna, żeby nie mieli już siły potem zupełnie na nic. Więc jak ktoś grał na koncercie w piątek, a może zostać ten na naostanice, to zostaje, żeby naprawdę można było się tą muzyką, którą przywiózł, nasycić. Drugim kluczem jest to, że są prowadzący warsztaty. Staramy się, ile się da, zapraszać wiejskich muzyków, śpiewaczki, tak żeby od nich się bezpośrednio uczyć, więc jeśli tylko mogą, to oni też są na nocy tańca. Trzeci klucz jest taki, że jest kilka kapel wiejskich, które po prostu, jak tylko pojawia się data Mazurków, to dzwonią do mnie i mówią, panie Januszu, przygramy 25 kwietnia, jak mam odmówić? To jest nienegocjowalna część, no bo o takich nam właśnie muzykantów i muzykantki chodzi. Czwarty to jest taki, że Mazurki stały się, myślę, takim festiwalem środkowoeuropejskim, albo festiwalem dawnej Rzeczpospolitej i już stało się normą i oczywistością, że ta przestrzeń wspólnoty kulturowej jest z muzyką ukraińską i z muzyką białoruską i czasami z muzyką litewską, więc Białorusini i Ukraińcy, którzy najczęściej są imigrantami, czują się tutaj po prostu u siebie i zazwyczaj też są na nocy tańca. Po to też, żeby wprowadzać najróżniejsze formuły tańca. No nie da się tańczyć 10 godzin z samych oberków. Sztuką moją jako konstruktora tej nocy tańca jest takie układanie następstwa tańców, następstwa ruchu, sposobu tańczenia. Myślę też o tym układając noc tańca. Jakie zrobić następstwo tańców, żeby publiczność o godzinie 5 rano mówiła o jejku, czemu to tak szybko się kończy. I jeszcze jest tak, że zapraszam kapele miejskie na przykład. Jesteśmy w Warszawie. Staram się, żeby zawsze był reprezentant czy reprezentanci muzyki warszawskiej, warszawskiej tradycji i zapraszam takie kapele, o których publiczność się dopytuje. Potrzebne są gwiazdy, żeby ci, którzy chcą usłyszeć konkretny utwór, mogli się przy nim też cieszyć. Są goście z targowiska, górale, jest po prostu takie bogactwo, nie wymyśliłbym sobie tego 30 lat temu, że właściwie można byłoby układać noc tańca tak, żeby się prawie nie powtórzył żaden taniec, że mogłyby być one coraz to inne. Polska zagranica, wolny, szybki, korowód, wirowy, szaleństwo, odpoczynek, no i piękne melodie, piękna muzyka, piękny śpiew. Noc tańca jest dla mnie czymś takim bardzo niezwykłym, w dużej mierze też intuicyjnym, bo wielu rzeczy nie da się przewidzieć, trzeba czasem zaryzykować. Zawsze się zastanawiałam, czy nazwa Wszystkie Mazurki Świata ma coś wspólnego ze Wszystkimi Porankami Świata? Tak. Był taki moment, kiedy wybieraliśmy nazwę festiwalu. Właściwie już dyskusja była między Mazurki Świata i Wszystkie Mazurki Świata. I głos co najmniej dwóch osób przeważył, że są Wszystkie Mazurki Świata właśnie ze względu na to odniesienie do filmu, który jest wspaniałym filmem, którego dla mnie główne pytanie brzmi, gramy dla żywych? czy dla umarłych. Gramy tylko tu i teraz, czy gramy w jakąś przestrzeń, gdzie oni, ci, których kochaliśmy i kochamy, a odeszli, mogą to słyszeć. Więc wtedy, kiedy jest mowa o muzyce tradycyjnej, muzyce, którą dostaliśmy w darze od osób, które w większości już są w niebiańskiej orkiestrze i grają swoje partie, ta pamięć o odniesieniu w wieczność powinna być. I te wszystkie są tego elementem, no i jeszcze mają pewnie kilka konotacji, bo myśleliśmy, że już wszystko wiemy, a tu ciągle są odkrycia, a tu ciągle nie wszystkie. Ciągle czegoś brakuje albo ciągle okazuje się, że jeszcze na Filipinach nie wiedzieliśmy, że są Mazurki i nie było Filipińczyków z Mazurkami albo z Haiti jeszcze nie było nikogo. Albo tak jak z tą Polską to odkrycie, że po prostu oni grają naszą muzykę. W dzisiejszej audycji przyjrzeliśmy się festiwalowi Wszystkie Mazurki Świata, który potrwa od 22 do 26 kwietnia w Warszawie. O jego początkach, programie, a nawet o nazwie opowiedzieli mi organizatorzy Janusz i Kaja Prusinowscy oraz Piotr Piszczatowski. Poznaliśmy też Świętego Ekspedyta, patrona spraw pilnych, trudnych i beznadziejnych. Nasze spotkanie zakończę utworem jednego z artystów, który pojawi się na tegorocznych Mazurkach. Grający na Nickel Harpie Dawid Eriksson nagrał ten utwór w duecie z Józefiną Paulson. Twan Jansen av Brun, czyli dwa odcienie brązu. Życzę Państwu pięknej niedzieli. Jolanta Kossakowska, do usłyszenia.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 Autopromocja Radio Kierowców Dzień dobry, Patryk Bedliński Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport Zakończyły się utrudnienia po, po nocnych, poważnych wypadkach Między innymi na S19 Na trasie między węzłem Janów Lubelski Południe A węzłem Lasy Janowskie Zderzyły się tam trzy pojazdy osobowe W wypadku zginęły dwie osoby Kolejne dwie mają obrażenia Droga prowadząca do Rzeszowa Już nie jest zablokowana na S19 na trasie 32 Sulechów-Kargowa też były problemy. zderzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego pięć osób zostało rannych. Trasa została już odblokowana. Na utrudnienia trzeba uważać m.in. jadąc z ekspresową siódemką między Małopolską a województwem świętokrzyskim przy węźle Książ. Tam wprowadzone zostały ograniczenia na jezdni prowadzącej do Kielc. Powód to budowa ronda na drodze lokalnej, która łączy ekspresówkę z miejscowością Książ Mały. Utrudnienia nie dotyczą kierowców jadących od Kielc w kierunku Krakowa. Ci mogą bez przeszkód zjeżdżać z trasy S7 na Węźle Książ, ale też wjeżdżać na drogę ekspresową z tras lokalnych. Dziś ulice Poznania zdominują biegacze. Na starcie półmaratonu stanie rekordowa w historii biegu liczba uczestników. 14,5 tysiąca osób wystartuje od dziewiątej z Międzynarodowych Targów Poznańskich, a to oznacza szereg utrudnień dla kierowców i dla pasażerów komunikacji miejskiej. O szczegółach będziemy jeszcze dziś mówić w jedynce. A co dzieje się na Państwa trasie? Czekamy na wieści dla innych zmotoryzowanych. 22 513 11 11 to numer telefonu do radiokierowców. kierowców. Prosimy też o wiadomości głosowe w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio Kierowców. Takie z pewnością pomogą innym zmotoryzowanym w planowaniu przedpołudniowej i porannej trasy.